Jest. Szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności: Jedynki Olaf Warzyński, dzień dobry. Niebezpieczna pogoda nadciąga nad Polskę. Dziś i jutro na zachodzie kraju spodziewane są ulewy, są alerty synoptyków. Sześć ofiar strzelaniny w Kijowie napastnik otworzył ogień do przechodniów. Zginął od policyjnych kul. Życzenia 100 lat już nieaktualne. Radiowa jedynka setkę ma za sobą. Uczciliśmy to wyjątkowym koncertem. Aktualności zaczynamy od ostrzeżenia pogodowego. Dotyczy intensywnych opadów deszczu. Ulewy w zachodniej Polsce i częściowo w centrum kraju zaczną się po południu. Dla kilku województw wydano alert drugiego stopnia. Mariusz Pieśniewski.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 Podolny Śląsk w ciągu 36 godzin. Od niedzieli i przez cały poniedziałek suma opadów może wynieść nawet 70 do 85 litrów na metr kwadratowy. Ostrzeżenia mówią też o możliwych, lokalnych, bardzo intensywnych ulewach. O godzinie 9 w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się odprawa poświęcona sytuacji pogodowej w kraju. Służby podległe MSWiA są w pełnej gotowości do podjęcia działań. Podano w komunikacie na stronie rządowej. Sześć ofiar, kilkunastu rannych. To rezultat strzelaniny w Kijowie. Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do przechodniów w dzielnicy Hołosijewo. Potem zabarykadował się w supermarkecie i wziął zakładników. Jednego z nich także zastrzelił. Po próbach negocjacji do akcji wkroczyły oddziały specjalne ukraińskiej policji. Napastnik zginął. Wśród poszkodowanych w ciężkim stanie jest dziecko. Sprawca to 58-letni obywatel Ukrainy urodzony w Moskwie. Jego motywy badają służby, przekazał prezydent Ukrainy Włody Zełenski.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 Z jednej strony prokuratorskie śledztwo w sprawie giełdy zonda krypto i strat w wysokości 350 milionów złotych. Z drugiej kolejne starania obozu rządzącego, by uchwalić ustawę o rynku kryptoaktywów. Po fiasku próby obalenia prezydenckiego weta będzie nowa wersja ustawy. Robert Biedroń z Nowej Lewicy przypomniał, że zawetowane przepisy miały umożliwić Komisji Nadzoru Finansowego kontrolowanie nie tylko polskich spółek, ale i tych zarejestrowanych za granicą. Zdaniem polityka prezydent to uniemożliwił. Święta Trójca, czyli PiS, Konfederacja i pan prezydent Nawrocki bronią cwaniaków i przestępców. Jarosław Salin z Prawa i Sprawiedliwości krytykuje ustawę zaproponowaną przez rząd. Jego zdaniem rynek kryptowalut rozwijałby się za granicą kosztem polskich firm. Trzeba to rzeczywiście uregulować, tylko uregulować to mądrze. Za odrzuceniem prezydenckiego weta opowiedziało się w Sejmie 243 posłów. Zabrakło 20 głosów. To są aktualności jedynki. Trzy godziny akcji strażaków w Łążynku koło Torunia. Pożar zniszczył budynek warsztatowy ze znajdującym się w nim busem. Ogarnął też stojącą na zewnątrz przyczepę samochodu ciężarowego i zbiornik z olejem opałowym. Nikomu nic się nie stało. Na razie nie jest znana przyczyna pożaru. Radiowa Jedynka skończyła 100 lat. Ten moment nastąpił wczoraj dokładnie o 17:00, bo właśnie o tej godzinie 18 kwietnia 1926 roku Polskie Radio zaczęło regularną transmisję programu.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 Z rzetelnością. Kojarzy mi się oczywiście z sygnałami dnia i z czterema porami roku. Z ciągłością po prostu informacji, z ciągłością pracy i z tym, że cały czas po prostu to radio w moim życiu było. Sobotni koncert nie zakończył bynajmniej obchodów stulecia Polskiego Radia. W piątek, 24 kwietnia, Jedynka zaprezentuje specjalne wydanie gwiazdozbioru Jedynki Piosenki naszego Radia. 100 lat pełne wspaniałych przebojów będą wspominać m.in. Izabela Trajanowska, Alicja Majewska, Andrzej Dąbrowski, Włodzimierz Korcz, Andrzej Piaseczny i Wojciech Gąsowski.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 Najwięcej chmur będzie dziś na zachodzie, na pozostałym obszarze przejaśnienia, na wschodzie początkowo rozpogodzenia. Na, w Prawie we wszystkich regionach będzie dziś padał deszcz, bez opadów tylko miejscami na wschodzie, na zachodzie może zagrzmieć, tam też opady będą najsilniejsze. Temperatura maksymalna od 9 do 19 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1004 hektopaskale.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 Dostateczna jakość powietrza w Kaliszu, Otwocku, Rybniku, Starachowicach i Wodzisławie Śląskim. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest umiarkowanej, dobrej lub bardzo dobrej jakości. Za źródeł odnawialnych pochodzi 5% energii elektrycznej. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z prądu. JEDYNKA Polskie Radio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 Jedyńce serdecznie zapraszam Remigiusz Grzela. Jedynka to jest radio. Autopromocja children cry Parents teach us wrong from right What makes your heart ache What makes us thankful for every day It's always the brightest light that takes you home each night Open the doors and win. Blood. that's this house that's this house that's this house peaceful home sweet home stuff needs fixing but nothing's broke full hearts passing time so glad this place is Yours and mine What makes you so warm What makes us the people that we become It's always the brightest light That takes you home Play their part from innocence to teenage fights, christenings, weddings. This is life, yeah. Oh. 11 minut po godzinie szóstej w programie pierwszym Polskiego Radia, 19 kwietnia w niedzielę. Małgorzata Z witam. Dzień dobry. Familijna jedynka. Na początku było słowo pierwsze, od którego wszystko się zaczęło i zaczyna. Stare i nowe, to co było i to co jest, połączone w jedno Także dzięki Polskiemu Radiu. 100 lat temu Polskie Radio. Pierwsze sygnały, pierwszy sygnał, pierwsze słowo i pierwsza pieśń. Kiedy ranne wstają zorze w wykonaniu chóru Harfa, po godzinie szóstej rozpoczynały program Polskiego Radia od lat trzydziestych, potem jeszcze przez kilka powojennych lat czterdziestych. Tradycyjna pieśni do słów Franciszka Karpińskiego, które budziły i budzą do nowego dnia, ale także do myślenia i działania w odniesieniu do słowa, które było pierwsze na początku. Słowo Boże, wypowiedziane i zapisane w Biblii. Dziś w trzecią niedzielę Wielkanocy przeżywamy osiemnastą niedzielę biblijną, która rozpoczyna tydzień biblijny zainicjowany w Kościele w Polsce przez dzieło biblijne imienia, imienia św. Jana Pawła II. W tym roku towarzyszą mu zachęta, aby odważnie głosić Ewangelię Boga. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, tak? jak potrafimy, na miarę naszego powołania. Dla wielu było to i jest także zaproszenie do tego, by poświęcić swoje życie Panu Bogu w specjalnym powołaniu, zakonnym. Takie odczytywanie swojego powołania w Kościele wymaga odwagi i umiejętności słuchania Słowa Bożego, ale także otwartych drzwi serca i Kościoła. To nie odbiera wolności, choć... Wymaga posłuszeństwa i wierności. Przede wszystkim Słowu Boga, od którego pochodzi. Ale to trudna sztuka. W tej perspektywie zaproszę dziś Państwa do spojrzenia na powołanie zakonne, rozpoznane jako głos Boga, który zaprasza do przekroczenia progu klasztoru. Ale czy może także prowadzić do odejścia stamtąd? Swoją historię opowie była karmelitanka. A doświadczeniem rozpoznawania głosu Bożego na drodze swojego powołania podzielą się także duszpasterz powołaniowy i psychopedagog powołań. To po godzinie siódmej. A teraz tradycyjnie do wysłuchania i zatrzymania się przy wybranych wydarzeniach rozpoczynającego się tygodnia zapraszają Elżbieta Staniszewska i Piotr Warszawski. Pokój to nasze obrady. Dźwiękowy kalendarz jedynki. Dziś tradycyjnie w trzecią niedzielę wielkanocną w Kościele katolickim w Polsce przypada niedziela biblijna. Równocześnie trwa narodowe czytanie Pisma Świętego. Jeżeli jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa, to powinniśmy też mieć pragnienie przebywania z Nim i słuchania Jego słowa. Spróbujmy w tym dzisiejszym zabieganym świecie odpoczywać przy Chrystusie, odpoczywać przy Jego słowie. 21 lat temu, 19 kwietnia 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II, kardynałowie zebrani na konklawę wybrani na papieża kardynała Josefa Ratzinger'a, dotychczasowego dziekana Kolegium Kardynalskiego i prefekta Kongregacji Nauki Wiary, a przedtem arcybiskupa Monachium. Paolo Po wielkim papieżu Janie Pawle II i signore cardinali hanno eretto me cardinaulo vi umile lavoratore della chiesa lavoratore pana Jezusa, Cristo 21 kwietnia mija rok od śmierci papieża Franciszka. Papież Franciszek był z wiernymi do samego końca. W Wielki Czwartek udał się w geście bliskości do więzienia. Był z wiernymi w Wielką Sobotę i w Wielkanocną Niedzielę. Bo na 23 kwietnia Kościół wspomina męczeńską śmierć świętego Wojciecha, biskupa i misjonarza, patrona pierwszej polskiej metropolii i głównego patrona Polski, patrona duchowej jedności Europy. Grzegorz Myśliwski. Wiemy, że Wojciech przybył do Gdańska, to właśnie w jego żywocie jest po raz pierwszy wymienione to miasto. Poznał go również cesarz Otton III, który był pod wrażeniem osobowości Wojciecha i to bardzo ułatwiło Chrobremu uzyskanie przede wszystkim kanonizacji świętego Wojciecha, a później wystaranie się o uzyskanie niezależnej metropolii kościelnej, co stało się na zjeździe w Gnieźnie. 24 kwietnia Kościół wspomina nawrócenie świętego Augustyna, biskupa, filozofa i teologa żyjącego na przełomie V i VI wieku w Hipponie na terenie dzisiejszej Algierii. Zanim został doktorem i ojcem kościoła, autorem słynnych wyznań, prowadził burzliwe życie, głosząc nauki sprzeciwiające się chrześcijaństwu. Swoją drogę do nawrócenia, która do dziś inspiruje duchowym pięknem, Augustyn pojmował jako powrót do Boga i do samego siebie. Jan Paweł II podczas spotkania z zakonem Augustianów, Rzym, 1986 rok. Święty Augustyn był i zawsze pozostał wielkim konwertytą. Jego dusza konwertyty wyrażała się w owej słynnej modlitwie, którą tylekroć powtarzał. Daj czego żądasz i żądaj czego chcesz. Abyś i Ty, wykrzykuje z mocą Augustyn, mógł przekroczyć czas. To ważny orędzia Augustyna, który badał czas, ponieważ pragnął wieczności, skierowane jest do ludzi wszystkich czasów, szczególnie do nas i do ludzi trzeciego tysiąclecia. 25 kwietnia Kościół wspomina patrona Wenecji, św. Marka Ewangelistę, Był uczniem św. Piotra i towarzyszem jego misyjnych podróży do Antiochii i na Cypr. Relikwie św. Marka spoczywają w weneckiej Bazylice. Nad jej wejściem umieszczono rzeźbę skrzydlatego lwa, podtrzymującego księgę z łacińskim napisem Pokój Tobie, Marku Ewangelisto mój. Polskie Radio. Jedynka. Obchodzona dziś się niedziela biblijna to także niedziela narodowego czytania Pisma Świętego. Brzmi to może nieco górnolotnie, ale zaprasza do czegoś bardzo konkretnego. Weź i czytaj Pismo Święte. Swoim doświadczeniem dzieli się Ewa Ziętek. Spotkania. Po drodze. Żywe słowo. Chciałabym zaglądać do Biblii częściej niż to robię. Wiem, że to żywa księga. Pismo Święte leży na półce. Kiedyś dostałam Biblię po Śląsku. To było ciekawe i zabawne. Chciałam się nauczyć fragmentów i mówić je. Wspaniały ksiądz Orzechowski powiedział, no wiesz... To jednak jest Pismo Święte. Nie powinno być przedmiotem żartu. No właśnie. Często chyba zapominamy, że to jest Pismo Święte. Denerwuje się czasami słysząc, jak w Kościele czytają je dzieci, które kompletnie nie rozumieją tekstu. Ludzie nieprzygotowani, nieświadomi tego, co czytają. Albo też ci, którzy sami wydają się ważniejsi od słów Pisma. Kiedyś moje kochane siostry z Kretki zapytały, panie Wuniu, co pani robi, że pani tak pięknie czyta? A ja, ja ledwo co przysłaniając samozadowolenie i przypisując zasługi, tylko sobie samej nadałam się i powiedziałam, no najpierw trzeba zrobić to, potem tamto, potem przerwę, potem spojrzeć, potem tak, bo i siak. No i przyszłam za tydzień, już nie miałam tego ducha. Już nie było pięknego czytania. Duma z siebie zamieniła się w upokorzenie. Zrozumiałam swoją pychę, przeprosiłam Boga. I talent odczytywania pisma wrócił. Najcież no to nie jest żywe słowo, które za często leży na półce. żywe słowo Pismo Święte. Czy Państwo mają takie doświadczenie czytania Pisma Świętego jako spotkania z Panem Bogiem na modlitwie na przykład? Czy to jest rzeczywiście doświadczenie e, żywego słowa Biblia, która bywa, że w większości domów jest, gdzieś leży? Jeżeli mają Państwo jakieś swoje doświadczenie czytania słowa Bożego w poruszający dla siebie sposób zachęcam do napisania do nas o tym 71 151. To oczywiście numer, na który można przysłać podpisane smsy. Żyć pozwala mi na nowo. Słowo Boże powołuje do odczytywania go przede wszystkim w swoim własnym życiu, ale także do czytania własnym głosem, na przykład w kościele, gdzie jest to zadaniem lektora, regularnie stającego przy kościelnej ambonce, co tydzień, czy też codziennie? Czy można to odczytywać jako rozpoznanie dla siebie własnego miejsca w kościele? Zapytałam o to pana Jacka Mianowskiego, który posługę taką pełni w parafii przemienienia pańskiego w sulejówku Miłośnie. Ja zostałem lektorem, tak można powiedzieć, częściowo z przypadku. zostałem poproszony przez księdza w parafii, w której byłem poprzednio, do czytania. Męki Pańskiej, jako człowiek z ludu. Parafia miała duże niedobory w służbie liturgicznej. No nie było komu czytać. Później zaproponowano mi służenie jako ministrant i posługę lektora. Jestem też nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Jestem mężem, ojcem i dziadkiem. Tak po ludzku było trochę dumy, że czytam rzecz dla mnie wielką. W ogóle czytanie Słowa Bożego jest czymś, co no obecnie pomaga mi funkcjonować wzmacnia mnie. Jest codziennie w moim życiu. Jestem codziennie na mszy, codziennie czytam czytania, ale też ponieważ jestem członkiem domowego kościoła, gałęzi rodzinnej, ruchu Światło-Życie to jednym z moich praktyk jest modlitwa osobista zwana namiotem spotkania to jest to taki kontakt ze Słowem Bożym którym czytam to Słowo Boże codziennie i je rozważam. Kiedy myśli się o czytaniu Pisma Świętego, czyli spotkaniu ze Słowem Bożym w tych księgach Starego i Nowego Testamentu bo te czytania oczywiście też w kościele są według tego układu Stary i Nowy Testament to jest cała historia zbawienia, czy mówiąc o czytaniu Pisma Świętego myślał Pan o przeczytaniu po prostu tej księgi Pisma Świętego. Tak, nawet zacząłem ją czytać od początku, od Księgi Rodzaju. Natomiast jest to trudna metoda. Łatwiej jest według mnie zacząć od przeczytania Nowego Testamentu i później, już pogłębiając swoją wiarę, zagłębiać się w Stary Testament. Jako lektor przygotowuję się do czytania na mszy na następny dzień a Ewangelię z dnia następnego wykorzystuję właśnie do mojej modlitwy osobistej. Szukam odniesienia tego, co jest w tym słowie Bożym, który przeczytałem, do mojej aktualnej sytuacji, co jestem w stanie usłyszeć z tego, co przekazuje mi... Jak mam sobie poradzić, jak mam postąpić, nie zawsze słyszę to, co Pan Bóg mówi, więc staram się przeczytać jeszcze raz i jeszcze raz ten fragment z pisma, który jest moją modlitwą. Jako lektor Pan to słowo głośno wypowiada. To jest inny rodzaj czytania niż kiedy czyta Pan sobie sam? Inne, zupełnie inne. Czy Pan równolegle ten sam sposób modlitewny jakby przeżywa to słowo, czy to jest rodzaj takiego bardziej na zewnątrz, podania? tego słowa. Tak, zwracam uwagę na, na formę czytania, bo zależy mi na tym, żeby słowo, które czytam, było jak najbardziej trafiające do tych, którzy słuchają. Staram się, aby słowa, które padają wypowiedziane przez tych, którzy są opisywani, żeby to było wypowiadane z odpowiednią intonacją, z odpowiednim naciskiem. Czy to jest jakaś ta obecność Pisma Świętego, czytania Pisma Świętego, ważna przestrzeń w życiu, czy to jest taki element wspomagający? Przestrzenią jest ważną, ale wiąże się w moim życiu z walką o czas na przeżycie tej modlitwy, żeby mogła się odbyć spokojnie. Wiadomo, że kiedy człowiek jest wieczorem po całym dniu, no, to jest zmęczony, jest trudniej pochylić się nad tym pismem i to wszystko przyjąć, tak, jakoś zrozumieć. Oczywiście inaczej jest w dni wolne, kiedy mogę sobie jakoś inaczej to zorganizować. Walka o to czytanie Pisma Świętego, to jest ważna walka? Bardzo ważna. Widzę owoce tego, tego czytania, widzę działanie Boże, odpowiedzi, nawet na nie takie niezadane pytania słyszę. Czuję, że jest to taka posługa, którą Pan Bóg mi wyznaczył i obdarował mnie głosem, więc czemu nie korzystać? No tak, trzeba czytać. Program pierwszy Polskiego Radia. Dzisiaj w niedzielę biblijną, rozpoczynającą tydzień biblijny, wracać będziemy do kwestii powołania, czyli usłyszenia głosu, który woła do pójścia za Bogiem, za Słowem Bożym. To w odniesieniu do życia osób zakonnych, zakonników, sióstr zakonnych, ale także kapłanów. Czy kapłani są jeszcze potrzebni światu? Do czego? To hasło Międzynarodowego Kongresu Teologicznego, który 24 i 25 kwietnia odbędzie się na warszawskich Bielanach. W centrum namysłu postawiono pytanie, które dotąd w zasadzie nie padało. To konferencja o tożsamości kapłańskiej, mówi Janowi Pniewskiemu ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, w Warszawie która jest organizatorem spotkania. Myślę, że świat, który nas otacza no nie ma nic przeciwko temu, że księża istnieją, ale zmierza do tego, żebyśmy przejęli myślenie światowe. I co więcej, my mamy też takie poczucie, że musimy się na wszystkim znać i chcemy być na bieżąco. Ale to nie jest tożsamość kapłaństwa, to jest często rozbywanie kapłaństwa. I dlatego chodzi mi, żeby ta konferencja dotknęła istoty naszego życia kapłańskiego. A tożsamość księdza to jest świadomość tego, kim jest, kto jest źródłem Jego powołania i co jest celem Jego misji. Tożsamość księdza tworzy się przez to, że się oddaje również Panu Bogu i ludziom. I co więcej, ta tożsamość jest dość dynamiczna i trzeba o nią dbać. Wielu ludzi atakuje księży, nie rozumiejąc, po co my w ogóle jesteśmy, kim my jesteśmy. I wielu księży też przeżywa taki stan, że może są niepotrzebni. No właśnie ta... Konferencja międzynarodowa ma w różnych aspektach pokazać, kim my naprawdę jesteśmy, po to, żebyśmy się odnowili, odświeżyli. Jeśli mówimy o tożsamości kapłaństwa, które się może nieraz rozmywać, to sobie powiedzmy wprost: nie damy ludziom Boga, gdy sami go nie będziemy mieli. Tu nie chodzi o księdza, który jest człowiekiem, który coś wie. Chodzi o księdza, który nosi w sobie miłość Boga. I potrafi tę miłość dać innym ludziom. Ale to także sprowadza się do pytania, jaki ksiądz będzie skutecznym świadkiem, kiedy będzie trafiać do ludzi. Czy ma być bardziej nauczycielem, czy kimś, kto towarzyszy, czy przewodnikiem? W moim odczuciu ludzie oczekują kogoś, kto żyje Bogiem jest blisko Boga. I wtedy to, że my nie potrafimy nieraz słowem wyrazić, to, co chcemy, to ludzie wyczuwają, że w nas jest życie Boże. I w ten sposób przemawiamy. Sama wiedza nie załatwia sprawy. To są banki wiedzy, które mogą być ogromnie duże, ale chodzi o to, żeby było życie, życie Boga w księdzu. I stąd ta konferencja no jest trochę takim przywołaniem kapłanów do tego, żeby trochę pomyśleli, że zostali powołani przez Boga. Kim my jesteśmy? Komu my służymy? I zaraz nie jest ważne, co my robimy, tylko kim my żyjemy. Ciągle mam przed oczyma księdza Twardowskiego, który nam na pierwszym roku opowiadał, jak w Pałacu Mostowskim go przesłuchiwano za to, że on opowiada w kościele o Panu Bogu. I ten człowiek, który go przepytywał, w pewnym momencie mówił, że przestanie opowiadać o Bogu, bo Boga nie ma. A Twardowski powiedział bardzo pięknie, takim swoim spokojnym, trochę przestraszonym słowem, wie Pan co, jest, ja go widziałem, tylko nie wiem, jak to Panu opowiedzieć. I został zwolniony z Pałacu Ostowskich i nigdy go więcej tam nie wzywano. I stwierdzenie, jest, nie wiem, jak to Panu opowiedzieć, ale ja go widziałem. I to jest życie Boże, które przemawia tak, że nie trzeba nieraz używać słów. Cię, ciągle tylko prośby śle, cierpliwie słuchasz mnie, aż nauczę modlić się. Może czas zamilknąć już, może dać powiedzieć ci, może. Być kapłani są potrzebni światu. Do czego? Konferencja, która 24 i 25 kwietnia odbędzie się na warszawskich Bielanach. Można się do niej zgłaszać do udziału za pośrednictwem akademiakatolicka.pl Polskie Radio Jedynka jak rozmawiać o aborcji i in vitro, jak odpowiadać na pytania o transpłciowość i antykoncepcję, gdzie zdobyć rzetelną wiedzę i wsparcie, by skutecznie działać pro-life. Odpowiedzi można znaleźć podczas letniej Akademii ProLife, wyjątkowych warsztatów dla liderów, którzy chcą mówić o życiu z odwagą i pasją. Odbędą się one w Krakowie w dniach 30 czerwca do 4, od 30 czerwca do 4 lipca. Z Magdaleną Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, pomysłodawczynią wraz z mężem Marcinem letniej Akademii ProLife, rozmawiała Sylwia Sułkowska. Czym jest letnia Akademia ProLife? i skąd się wziął pomysł na jej organizację. Letnia Akademia ProLife to bardzo intensywny warsztat dla liderów tej pięknej idei w swoich lokalnych środowiskach. Mam na myśli nauczycieli, zaangażowanych rodziców, doradców życia rodzinnego, katechetów, ale także studentów, na przykład kierunków związanych z naukami o rodzinie. I chociaż odbywają się w Krakowie, to nie są właśnie piękne wakacje w Krakowie, aczkolwiek zwiedzanie naszego pięknego miasta dla uczestników przewidzieliśmy. Jest to raczej ciężka praca nastawiona na zdobywanie wiedzy, argumentów i naukę dyskutowania z drugim człowiekiem, zawsze szacunkiem, nawet jeżeli w jakiejś sprawie z nim się fundamentalnie nie zgadzamy. Dlaczego dziś w aktualnej debacie publicznej takie warsztaty są szczególnie potrzebne? Myślę, że dlatego, że poziom emocji w naszym społeczeństwie, szczególnie wtedy, kiedy sięgamy po te tematy najbardziej gorące, drażliwe, jest bardzo wysoki. I ja zauważam takie niebezpieczeństwo, że my gubimy w tym treść, gubimy w tym prawdę, gubimy w tym badania naukowe, to, co nauka mówi na dany temat. I w czasie naszej Letniej Akademii ProLive właśnie chcemy skupić się na nauce dialogu. Takiego dialogu, kiedy ty mówisz, a ja chcę ciebie posłuchać bo naprawdę mam takie głębokie przekonanie płynące z rozmów z osobami, które bardzo często stoją po tej drugiej linii aborcyjnego sporu niż ja, że nierzadko za takimi postawami, powiedzielibyśmy może zabetonowanymi, takimi bardzo twardymi, zdecydowanymi, stoi jakaś trudna ludzka historia. Kiedy ja taką osobę spotykam, to chcę przede wszystkim ją zrozumieć, dowiedzieć się, czy w jej życiu wydarzyły się jakieś wydarzenia, które doprowadziły ją do momentu, w którym myśli właśnie w taki, a nie inny sposób. I bardzo trudno jest rozmawiać właśnie w takiej formule z tłumem, czy to w mediach społecznościowych, czy to na jakichś politycznych wiecach. Dlatego mi zawsze będzie bliższe takie spotkanie z człowiekiem jeden na jeden, kiedy nie musimy udawać, kiedy nie musimy grać, ale tą żywą historią możemy się po prostu w zwyczajnej rozmowie z drugą osobą podzielić. W jaki sposób uczestnicy będą mogli uczyć się już konkretnie rozmawiać z osobami o innych poglądach? Staramy się, aby letnia Akademia ProLife była takim wydarzeniem bardzo żywym. Dlatego mało mamy zajęć w takiej standardowej akademickiej, wykładowej formie. Raczej sięgamy po różne metody aktywizujące, które niejako wymuszają na uczestnikach przepracowanie konkretnych treści w praktyce. Czyli pojawiają się u nas różnego rodzaju debaty, scenki, takie dyskusje moderowane. Uczymy się także uzasadniania naszego stanowiska, czyli zastanawiamy się, jakich argumentów możemy użyć, że aby obronić nasze racje. Wreszcie uczymy się odpierać argumenty naszych przeciwników w dyskusji, tak jak powiedziałam wcześniej, merytorycznie, z szacunkiem do wiedzy, ale też z miłością do drugiego człowieka. Mam takie przekonanie, że prawda jest po naszej stronie, jakkolwiek górnolotnie to brzmi, ale z drugiej strony zawsze towarzyszy mi też taka myśl, że prawdę nie można używać w taki sposób, żeby drugiego człowieka zranić, ją zawsze trzeba podawać z miłością. To bardzo ważne zdania, których więcej myślę, że będzie można usłyszeć uczestnicząc w tych wydarzeniach na przełomie czerwca i lipca. Zapisy trwają do 26 kwietnia. Szczegółowe informacje i formularz zapisu są dostępne na stronie Jedynka. To jest radio. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego w kontekście powołania, czyli usłyszenia tego słowa we własnym życiu. Wielu ludzi słyszy jej i jako o zaproszenie do podążenia jego śladami, głoszenia go z odwagą, jak mówi hasło dzisiejszego 19 tygodnia biblijnego, do tego, żeby oddać, poświęcić temu swoje życie, chociażby w życiu poświęconym, konsekrowanym, czyli zakonnym. Jest decyzja, jest wejście do zakonu do klasztoru, a potem bywa różnie. Pójście za usłyszanym głosem powołania prowadzi do wejścia do konkretnej formy życia poświęconego Bogu, do którego drzwi są otwarte i niezatrzaśnięte. O czym więcej można będzie usłyszeć po godzinie siódmej także głosem naszych gości, między innymi byłej karmelitanki, ale także siostry Anny Marii Pudełko. Ja osobiście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 Dzisiaj trzecia niedziela okresu Wielkanocnego, niedziela biblijna. Rozważania do czytań tego dnia przygotował ksiądz Dariusz Kwiatkowski. Abyś Dzień Święty Święcił. Trzecia niedziela wielkanocna. To już jest niedziela jakby zaawansowana, wprowadza nas w temat poznania Jezusa Zmartwychwstałego, Jezusa Uwielbionego. I to jest ten Jezus, który w Ewangelii świętego Jana i też w pismach Nowego Testamentu zyskał nazwę Chokrios, Pan Uwielbiony, Pan Zmartwychwstały. I poznawanie Go nie jest takim procesem łatwym dla nas. Wiemy, że mają z tym problem uczniowie. I my też współcześnie żyjący, żeby spotkać Jezusa z martwych stałego, pokochać Go, uwielbić, możemy mieć z tym duży problem. Łatwiej jest nam poznawać Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa, który jest cierpiący, który jest zmasakrowany, który umiera za nasze grzechy, niż ten uwielbiony Chrystus martwych zmartwychwstały, który przychodzi w nasze życie, a my jesteśmy pełni wdzięczności. Dlatego ta niedziela trzecia jest tak ważna. Ważna, żeby zobaczyć, że Jezus sam dołącza się do idących uczniów do Emaus. Może pamiętamy, że w pierwszym tygodniu zmartwychwstania, już w pierwszym czytaniu słyszymy, że Jezus czeka na nas w Galilei. i Mówiliśmy o tym, że Galilea oznacza miejsce miejsce naszego domu, dzieciństwa, początków wiary oznacza takie miejsce, w którym możemy spotkać Jezusa i Go właśnie uwielbić za to, co On zrobił w moim życiu, w jaki sposób okazał się mocny. A czym jest w takim razie ta wędrówka do Emaus? Czy nie jest jakąś formą ucieczki z Jerozolimy? Nie jest to jakaś forma, powiedzmy, zdrady Jezusa, że przecież ta Jerozolima jest miejscem, gdzie oddał życie i teraz przychodzi z martwych stały, a my wędrujemy do Emaus. Może takie pytanie, co jest takim Emaus dla mnie, taką ucieczką, takim znalezieniem sobie towarzyszy, z którymi uciekam od głównych zadań mojego życia, od mojego powołania, od moich, moich zmagań, które w tym momencie mam. Ważne jest, że Jezus dołącza się do uczniów i idzie z nimi, towarzyszy, sam chce. Oni go nie proszą, oni nie mają nawet takiego pomysłu, więcej on wyjaśnia im pisma. Oni, choć słyszą, co on mówi, nie są w stanie go rozpoznać. Dopiero jak wiemy, gdy zasiada z nimi do wieczerzy, gdy łamie chleb, gdy ten znak łamania chleba staje się dla nich oczywisty, potem mówią, czy nie pałało nasze serce, gdy rozmawiał z nami, gdy wyjaśniał nam pisma. Dlaczego tak trudno jest poznać Jezusa uwielbionego, zmartwychwstałego? Dlaczego On, choć nawet dołącza się do naszego życia, towarzyszy nam, a my Go nie widzimy, jak jesteśmy ślepi? Może tutaj przeszkadzają nam nasze własne uczucia, emocje, skoncentracja na sobie, własny egoizm, jakieś własne koncepcje na życie. I trzeba być może przegrać pewne rzeczy, roztrwonić je. Być może to jest jakaś konsekwencja naszych grzechów, jakiegoś, można powiedzieć, pójścia za namiętnościami. Ważne jest, aby zrozumieć, że Jezus zmartwychwstały, On sam z siebie przychodzi do mnie. On pragnie mojego szczęścia. On pragnie, żebym Go rozpoznał, żebym Go uwielbił, żebym wyraził w swoim sercu wdzięczność.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Na ulicach Poznania pojawią się dzisiaj biegacze. Uczestnicy półmaratonu wystartują o dziewiątej z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich. I jak zwykle w takiej sytuacji kierowcy muszą być gotowi na utrudnienia. Te obejmą też pasażerów komunikacji miejskiej, mówi Tomasz Łaprzewicz z Zarządu Transportu Miejskiego. 12 linii tramwajowych i 12 linii autobusowych to są zmiany które nastąpią w komunikacji tramwajowej faktycznie największe bo wyłączamy od samego rana z użytkowania fragmentu ulicy Grunwaldzkiej jak zawsze oraz fragment ulicy Roosevelta między węzłem Bałtyk a mostem dworcowym. Chwilę już przed startem zamykamy Głogowską no i kolej, kolejne ulice. Trasa biegu wyznaczono niedaleko głównego dworca kolejowego, a to oznacza utrudnienia także dla pasażerów, którzy będą próbowali dostać się na stację. Policja napeluje do zmotoryzowanych, aby przed południem zrezygnowali z wjazdu w tę część miasta, w której pojawią się biegacze. Niektóre odcinki ulic będą zamknięte godzinę przed rozpoczęciem biegu, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu utrudnienia przewidujemy, że potrwają gdzieś do godziny 13:00. Oczywiście policjanci sukcesywnie będą otwierali trasę biegu od momentu, kiedy przebiegnie ostatni uczestnik półmaratonu. Bieg zaczyna i kończy się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Trasę wyznaczono przez dzielnice Łazarz i Grunwald, a także przez osiedla Junikowo i Ławica. A tymczasem drogowcy rozpoczęli pracę na autostradzie A4 między węzłami Balice i Targowiska. To w Małopolskim. Drogowcy mają pracować w godzinach nocnych i będą wypełniać ubyt w nawierzchni. Finał prac w piątek, 24 kwietnia. Utrudnienia również w Łomży. Tam rozpoczęła się modernizacja ulicy Nowogrodzkiej i duży fragment tej trasy jest wyłączony z ruchu.